Mowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Dzień dobry, Zbyszek Mrugała Witam Państwa w programie autorskim o ciałkach. Rozpoczynamy na insze. Imię... Cały cykl rozmów o zjawiskach paranormalnych, o zjawiskach OB, i będziemy starali się, a raczej właściwie ja będę się starał Państwu przybliżyć pewnych zjawiska, o których byłem świadkiem, które zaobserwowałem. Dotyczyć one będą wszystkiego, co paranormalne, niezwykłe i dotyczące zmiennych stanu świadomości. Tak, w zasadzie od razu mogłem zaznaczyć, że audycja będzie rozciągnięta. Będą to krótkie cykle do 10 minut i będą się toczyły przez całe wakacje, a więc będziemy mieć możliwość rozmawiania, będziecie mieć państwo zadawa możliwość zadawania pytań, pisać pisząc na Inksze, a ja w następnych audycjach postaram się poruszyć te tematy, o które będziecie pytać. Czym są w zasadzie ciałka i co ja tutaj robię w tym komputerze? W tym, w tym Otóż yy, po wielu latach w pracy twórczej, po wielu latach dużego wysiłku psychicznego, wywołałem sobie pewne zmiany, które spowodowały, że moja percepcja zaczęła inaczej funkcjonować. Zacząłem postrzegać pewne cienie gdzieś przemieszczające się na zewnątrz. Mnie w czasie pracy, malując jakieś wygaśne obrazy, zobaczyłem, że coś się dzieje. Pojawiają się obok mnie jakieś sylwetki, jakieś cienie poprzedzające o dziwo. Telefony tych osób, które ja rejestrowałem, które postrzegałem. Było tyle dziwne, że na przykład parę minut czy kilkadziesiąt sekund później dzwoniła ta osoba, którą mi się wydawało, że ja widziałem obok mnie stojącą i podglądającą mnie. To no, było rzeczywiście to coś. Było to rzeczywiście zjawisko warte zastanowienia. I okazało się po wielu latach, obserwacji tych dziwnych cieni mieszkujących na mnie, że każdy z nas ma coś jak ciałka. I tu trafiamy właśnie na sedno tej audycji. Czym są ciałka? Zanim poruszę dokładnie do kwestii, chciałbym jeszcze Wam opowiedzieć o super eksperymencie, eksperymencie, które przeprowadziliśmy na pierwszym zlocie Uczestnikiem tego eksperymentu był Noble i Tarek Szugier. I, I polegał on na tym, że mieliśmy, oni mieli mię po prostu dotknąć gdzieś wyobraźni w świecie wirtualnym za jakąś część ciała. ja miałem rozpoznać w tym miejscu i za co mnie ciągnął. Co się okazało? Nagle w którymś momencie czuję, stojąc między nimi, czuję, że ktoś mnie chwyta za palucha w ręce. O dziwo. Wyraźne to było odczucie. Byłem pewien, że to nie były żadne żarty. Po prostu ktoś mnie chwycił. Nie było to doznanie fizyczne, ale wystarczające bym widział, że ktoś mnie chwyta. Następnym czekam dalej. Czekam, czekam. Nagle czuję, że ktoś mnie jakoś... No i właśnie nie ktoś mnie, tylko czułem takie dziwne, silne paszy ciepła w okolicy nerki. i się coś się dzieje, nerki mi krzewie, ale to nic, to dalej czekam, czekam, czekam. I nagle odczuwam coś takiego, że chwytam siebie, albo chwytam kogoś, czy ewentualnie łapię coś za nogi, robię nim łyńca i tłuczę nimi po ścianach. Bo to dziwne, taka, taka dziwna przygoda, z którą jak gdybym się utożsamił. Wydawało mi się, że ja to sam robię. No i w momencie, gdy doszło do weryfikacji tego eksperymentu, Nagle mówi A, zbychu, chwyciłem cię za falca. O dziwo, tylko, że chwyciłem mnie za prawego, ja czułem w lewym. Ale to była już, już jakiś mały drobiazg, nie zwracaliśmy na to uwagi. Później Darek opowiada, że Skoczył na mnie, objął mi nogami i dał mi buziaka w czułko. Czułka nie rozpoznałem, ale te nogi na jego, na swoich nerkach rozpoznałem. Co było jeszcze dziwne? Mówi tak, słuchaj, zbychu, ja chwyciłem się za nogi, podniosłem do góry i zrobiłem młyńce dookoła, kręciłem tobą. Mówię, no dobrze, ale przecież to ja tak robiłem. Nie wiem komu, ale wiem, że ja to robiłem. Wtedy zauważyłem, że są jak gdyby dwa rodzaje oddziaływań między ludźmi, że można sobie coś wyobrażać. I ta druga osoba odczuje jak gdyby odczucie ruchu, a można sobie również coś wyobrażać i ta druga osoba utożsami się z tym ruchem, będzie wydawało jej się, że to sama robi. I mówiąc o ciałkach, chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że są jak gdyby różne ciałka. Czym w ogóle są te ciałka? Otóż w ezoteryce od dawien dawna w starożytnych kulturach mówił się o tym, że człowiek składa się z osobowych części i nazywano je częściami też astralnymi, mentalnymi i tam pnąc mi się w górze, aż docierało się do gdzieś tam, do naszego rdzenia świadomości, którego nazywa się jaźnią, tam, tej części, która jest nieśmiertelna i która trwa wiecznie. I do czego zmierza? Te części, one jak gdyby, z tych części my się składamy, one stanowią naszą całość to znaczy stan dziennej świadomości, jaką, jaką postrzegamy w sobie cały czas, ona jest jak gdyby wypadkową funkcją tych wszystkich naszych części osobowych, tworząc jeden homogenizowany twór, którym my nazywamy świadomością. I teraz jest tak, te ciałka, to znaczy nasze części osobowe potrafimy wypierać z siebie, nadawać im pewne cele, na pewne zadania i możemy powiedzieć, ok, ja teraz zaczynam to myśleć, co ja zrobię, a ta część mnie może to po prostu realizować gdzieś tam na zewnątrz, ale w swoim planie. To znaczy się ciała stronne realizować będzie swoje, swoje intencje, swoje, swoje zachowania w planie, w którym dominuje przede wszystkim odczuwanie emocji. Ciało mentalne będzie eksponować się, będzie działać w planie, w którym myśl jest najważniejszym jakimś elementem, do postrzeżenia. Zwróćcie Państwo, że mieliśmy do czynienia z jak gdyby dwo, dwoma rodzajami oddziaływania człowieka na człowieka. Pierwsze to to, to które ezoterycy nazywają działaniem astralnym, a drugie działaniem mentalnym. Jedno dotyczy ruchu, świata emocji, silnego, znaczy takiego wrażenia, które można sobie utożsamiać przede wszystkim z, z przypominające ruch ciałem fizycznym, a drugie, które jest jak gdyby myślenie tylko o tym ruchu. No i okazuje się, że warto wiedzieć o tego rodzaju oddziaływania, ponieważ na co dzień naszej rzeczywistości fizycznej. Cała, ca, całe nasze działanie składa się z tego rodzaju powiązań między nami. Są ludzie, którzy gdzieś tam na zewnątrz nas, wyzywają nas, wciekają się na nas, wysy wysyłają nas do wszystkich diabłów. I są osoby, które wysyłają nam uśmiechy życzliwe, pocałunki i serdecznie myślą o nas. Jeżeli ktoś z was zarejestrował takie, takie świadectwo tego rodzaju działania, to już jest super. To znaczy się, że jest w stanie rejestrować je, rejestrować tą niefizyczną percepcją, tych zjawisk, które się odbywają poza planem fizycznym. czego to się może nadać? Ale bardzo dużo. W momencie, jeżeli na przykład ktoś, jakiś członek naszej rodziny cierpi, jest chory, możemy go wesprzeć emocjonalnie, możemy nie tylko ciągnąć za zapalucha, ale udzielić mu, się dać mu pewną energię, która rozbudzi w nim świadomość i poprawi samopoczucie. Możemy o kimś myśleć, pozytywnie i on w tym momencie zmieni swoje nastrojenie. Teraz wyobraźmy sobie, opowiem wam inny przykład. Kiedyś toczyłem taką wojnę z kimś i mówię tak, okej, okay, no w takim razie muszę przetestować złość, bo tych stanach emocjonalnych nie mam doświadczenia, więc tam próbuję, wyobrażam sobie, że mu zaszkodzę banku. Oczywiście to było niemożliwe, ale planuję, okej, okay, bank ci się zawala, masz kredyty, coraz gorzej, bla, bla, bla. Coś się okazuje? Następnego dnia on do mnie mówi, to co, Zwyszek? Zaszkodzi, zaszkodzisz mi w banku, mi się sobie skąd on to wie, jak on to usłyszył. A więc moja intencja była dla niego czytelna. Wtedy zdają sobie sprawę, że on mnie słyszy. Miałem z nim konflikty na planie finansowym, on jest moim. Ja jestem jego podwykonawcą i w związku z tym wiadomo, zależy mu na tym, żeby jak największy zysk miał, a ja jak najmniejszy. Wiem, że wysłałem mu intencje przyjaźni, intencje, by zaniechał prowizy wobec mnie. Okazało się, że rzeczywiście to się coś stało. On się utożsamił z tą myślą i zaakceptował ją. I słuchajcie teraz, wyobraźcie sobie, jakie możliwości stoją przed nami. Co my możemy osiągnąć w ogóle w ten sposób? Ja nie mówię, żeby oszukiwać zaraz i kłamać i wciskać komuś drugiemu naszą wolę czy nasze intencje, ale żeby po prostu pomagać wszystkim przyjaciołom, wszystkim znajomym, którzy są w dołku. I oni tobie w ten sposób, tak jak Darek złapał mnie za nogi kręcił, ja się z tym utożsamiłem, tak ci nasi znajomi, gdy im wyślemy tę przyjaźń, oni odczują. To będzie taki, taki słodki ucisk w sercu, promieniujący, rozbudzający satysfakcję i radość. Na to warto zwrócić uwagę i warto to ćwiczyć. Kolejne audycje poświęcimy stanu świadomości zmiennym stanu świadomości będą dotyczyły one przygód poza ciałem, zarówno podróże astralne, jak i podróże mentalne będą opowiadane. Będziemy gościć wiele osób, które mają bardzo bogate doświadczenia. Będziemy opowiadać o eksperymentach, które wspólnie przeprowadziliśmy i dzięki którym zdoby, zdobyliśmy jak gdyby potwierdzenie, że to wszystko jest możliwe, że jesteśmy śmiertelni i że da się w ogóle takie coś zbadać. Da się zdobyć potwierdzenie i jednym słowem można i spokojnie spać, bo wiemy, że jak nawet umrzemy w nocy, to się świat na tym nie skończy. Do usłyszenia. Żegnam Państwa. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org Pearl.